To są informacje Polskiego Radia 24. Peter Modzior zapowiada, znajdziemy sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa ziobre i Marcina Romanowskiego. Szybkie odmrożenie unijnych pieniędzy, jeśli nowy rząd w Budapeszcie rozpocznie reformę, zapowiada Komisja Europejska. Izraelsko-libańskie negocjacje inicjowane przez Biały Dom to będą pierwsze takie rozmowy od ponad 30 lat. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Przyszły premier Węgier Peter Madziar zapowiada, że znajdzie sposób, aby wydać polskim służbom dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uzyskali na Węgrzech azyl polityczny od rządu Wiktora Orbana. Jednak procedura sprowadzenia z Marcina Romanowskiego do Polski może potrwać z powodów prawnych. Nasz poranny gość, poseł PSL Marek Sawicki ma nadzieję, że obaj politycy staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sami zreformowali.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 w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Komisja Europejska może zacząć odblokowywać unijne fundusze dla Węgier już za kilka miesięcy. Jest wola Brukseli, by to nastąpiło szybko, ale muszą przynajmniej rozpocząć się reformy, powiedział naszej brukselskiej korespondentce Beacie Płomeckiej, jeden z wysokich rangą unijnych urzędników. Cała zablokowana pula to 17 miliardów euro. Komisja Europejska chce szybko rozpocząć rozmowy w sprawie odblokowania funduszy. Naród węgierski na to zasługuje, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Bardzo ważne jest, byśmy intensywnie współpracowali w sprawie reform, które muszą być przeprowadzone. Chodzi o niezależność sądownictwa i skuteczną walkę z korupcją, ale reformy nie muszą być sfinalizowane. Tu wkracza uznaniowość komisji, to ona zdecyduje na jakim etapie odblokuje pieniądze. A czasu na wydanie około 10 miliardów euro Z KPO nie jest za dużo, bo tylko do sierpnia. Komisja więc będzie się musiała wykazać kreatywnością na przykład zaliczyć reformy przeprowadzone przez rząd Wiktora Orbana. A w przypadku funduszy spójności, by część nie przepadła, komisja będzie musiała je przeprogramować, by wydłużyć czas na ich wydanie. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Dodajmy, że lider partii TISO, Peter Modior, rozmawiał już na ten temat z Urzulą von der Leyen.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 Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotka się dziś z ambasadorami Izraela i Libanu w Waszyngtonie, by zainicjować negocjacje między obydwoma krajami. Będą to pierwsze od 1993 roku bezpośrednie rozmowy na tak wysokim szczeblu między Izraelem a Libanem. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Oprócz Marco Rubio w spotkaniu wezmą udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Libanie, Michel Aysa, doradca Departamentu Stanu Michael Needham, a także ambasadorowie Izraela i Libanu. Rozmowy mają dotyczyć możliwości zawieszenia Broni, a w dłuższej perspektywie rozbrojenia Hezbollahu oraz zawarcia pokoju pomiędzy oboma krajami. Spotkanie odbędzie się w cieniu walk między Izraelem a Hezbollahem i szeroko zakrojonej izraelskiej ofensywy lądowej w południowym Libanie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przez długi czas odrzucał propozycję bezpośrednich rozmów z rządem libańskim. W ubiegłym tygodniu pod presją prezydenta Donalda Trumpa zgodził się na spotkanie ambasadorów w Waszyngtonie jako pierwszy krok w kierunku rokowań pokojowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski Polskie Radio. Prawosławni na Podlasiu odwiedzają dziś groby bliskich. W cerkwi jest to trzeci dzień świąt wielkanocnych. Niektórzy oprócz kwiatów i zniczy przynoszą też na cmentarze pisanki, by symbolicznie dzielić się radością świąt ze zmarłymi.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 Wspominanie zmarłych w okresie paschalnym odbywa się także m.in. w niedzielę po Wielkanocy. To były informacje Polskiego Radia 24. Świetniowy wtorek, choć będzie dość ciepły, to na znacznym obszarze kraju pochmurny i deszczowy. Więcej słońca i bez opadów, głównie na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy dość silny i porywisty. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Powietrzem dostatecznej jakości oddychają tylko mieszkańcy Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. A 40% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Można swobodnie korzystać z urządzeń elektrycznych. A wieczorem między 18 a 21 należy rozważyć oszczędzanie prądu. Klimat Deklamer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 Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szobowska, Polskie Radio 24 w znakomitym zespole Izabajda, Agnieszka Wieczorek, Adriana Tomaszewska. Będziemy z Państwem do południa. Zaczniemy od pogody? Dlaczego nie? Bo deszczowy front weźmie Polskę w klaszcze. Ja wiem, że te informacje są Państwu bliskie, czekają Państwo na to. Meteorolodzy opublikowali nową animację pogodową, na której widać dokładny zasięg deszczowego frontu. Wynika z niego, że kumulacja opadów nastąpi, uwaga, dziś wieczorem. Mamy, jak zwykle, mamy dla Państwa mapy, na których mogą się Państwo odnaleźć i sprawdzić prognozy na dzisiejszy wieczór. Opady powinny objąć swoim zasięgiem całą północno-zachodnią Polskę razem z wybranymi powiatami na południu kraju, zwłaszcza w obrębie Opola, Katowic czy, czy Krakowa. Przewijam te mapy, widać na nich także postęp tego frontu, który przyniesie deszcz. Proszę na siebie uważać. Gość Polskiego Radia 24. Bartosz Cichocki, były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze. dobry, pani, dzień dobry. Czy w poniedziałek rano obudziliśmy się w trochę innej unijnej rzeczywistości? No, z pewnością. Codziennie budzimy się w innej rzeczywistości. Ma pan Robią, rację. Pani rację. Gdzieś z tyłu tego pytania są, jest sytuacja węgierska. Może też, może też irańska, bo, bo wygląda na to, że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 Francuzi, Niemcy, no nie, nie są w trybie, tak ogólnie mówiąc, rozszerzania się. Także no nie... nie, nie. Znaczy, jasne, tej, tej wcale się panu nie dziwię. Tylko już nie zagłębiając się w węgierskie sprawy, bo będziemy się temu przyglądać w najbliższym czasie, a wiele spraw to jest kwestia miesięcy, prawda? Na pewno nie tygodni. No to jest pewna różnica między wyborami węgierskimi, a tymi polskimi, bo rząd Petera Modziora będzie miał konstytucyjną większość. Ale tak jak mówiłam... Tak, oczywiście. Ale ten, ten, będzie, ten, będzie im ten, znacznie ten, łatwiej. Ten, skala łatwiej jest nie niezwykła. Mhm. No zobaczymy, to też trzeba pytać. Eee, to eee, dokładnie, ja bym, dlatego nie? zmierzamy w stronę Ukrainy, bo przy, przyglądam się, mam wrażenie, że straciliśmy ukraińskie sprawy na kilka tygodni z, z pola widzenia I, i czytam na wielu, wielu portalach, Rosjanie przyznają ofensywę na kierunku zaporowskim Stanęła. Eee, Załęski jednocześnie potwierdził rozejm na czas prawosławnej eee, Wielkanocy. Co się w tej chwili dzieje w Ukrainie?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 zawieszeniu negocjowaniu jakichś ustępstwach w zamknięciu za, za gwarancję bezpieczeństwa i tak dalej. Dzisiaj, dzisiaj atmosfera jest zupełnie inna. Ukraina przetrwała tę straszliwą zimę. Panuje jakiś taki rodzaj nawet rozporężenia. Tak jak pani mówi, wiadomości z frontu są całkiem niezłe. To jest, to jest pewnie wynik jakichś problemów po stronie rosyjskiej z jednej strony, ale z drugiej też dalszego postępu w takim no, unowocześnianiu, powiedzmy, robotyzacji, automatyzacji e, sposobów walki po stronie ukraińskiej. Te, te, te wszystkie drony, te, te, te innowacyjne rozwiązania pozwalają łatwiej paraliżować ruchy przeciwnika. E, zniknął temat wyborów, zniknął temat negocjowania jakiś ustęp wobec Rosji w, w, w zamian za pokój. Natomiast natomiast pojawiły się problemy pojawiły się problemy wewnętrzne. Bardzo trudna jest sytuacja na forum parlamentu ukraińskiego, gdzie gdzie, brakuje, gdzie bardzo wielu deputowanych już nie pracuje albo albo walczy w szeregach zbrojnych albo wyjechało za granicę. Wołodymyr Zawiejski dawno już tracił, stracił swoją większość, sługa narodu już nie ma, nie ma większości, musi ratować się głosami innych partii. A teraz jest taki krytyczny moment. Parlament pracuje nad projektami ustaw dotyczących zwiększenia opodatkowania. Jest to warunek Międzynarodowego Funduszu Walutowego, warunek nadania Ukrainie kilku miliardów dolarów takiego zastrzyku do budżetu. Mm -hmm. No moment i, no i deputowanie Moment fatalny z wielu względów, no bo ta gospodarka naprawdę z trudem, z trudem już dyszy, a, no a, a tutaj w międzynarodowi donorzy wymagają podniesienia jeszcze tych obciążeń podatkowych i deputowani no, nie chcą brać na siebie, że tak powiem, z reakcji społecznych. A no, z drugiej strony Ukraina bez, bez tej pomocy zewnętrznej sobie no, nie poradzi. Niektórzy mówią, że do połowy roku jakby budżet jest bezpieczny, ale, a niektórzy mówią, że, że nawet nie do połowy roku. Także tutaj zawsze no, zawsze jak, jak coś więcej optymizmu z, z tej linii frontu, to, to mniej więcej pesymizmu przychodzi tutaj z wewnątrz. No, zawsze ta sytuacja jest bardzo złożona. Ale są wakaty w parlamencie, bo pan mówi, że jedni wyjechali, jedni poszli na front i zostawią, tak, że tak powiem, wielu... puste krzesła? Tak, tak, tak, oczywiście. E, i, I co więcej, wielu deputowanych grozi złożeniem mandatów, bo e, krążą, w, nie wiem na ile, sprawdzone wiadomości, że co do stu deputowanych NABU, czyli to, to ukraińskie CBA, Jestem. prowadzi jakieś postępowania. Niedawno, przecież par, kilka, dwa miesiące temu że e, NABU e, dokonało najścia na siedzibę partii Batkiszczyna i postawiono zarzuty korupcyjne pani Julii Tymoszenko, kupowania w Werchownej Radzie głosów, załapówki. łapówki. Także ta atmosfera w Werchownej Radzie no jest, jest ciężka. To jest kadencja już przedłużona bodajże o, o, ile? o, o co najmniej o rok, o dwa lata chyba. No, ci deputowani mówią, myśmy się nie umawiali tutaj na sześć lat pracy. Ich bliscy przecież no, albo, albo ucierpieli w wyniku wojny, albo albo są, albo, nie wiem, no, walczą. To psychicznie też, ja, ja rozumiem, to. To, to jakieś takie poczucie przeciążenia. Um, niedawno wstrząsnął Ukrainą ten skandal korupcyjny z kolei wewnątrz aparatu prezydenckiego. Także tutaj dużo się dzieje. Wojna, wojna nie, nie wyłączyła polityki, nie wyłączyła takiej dynamiki wewnętrznej ukraińskiej. Jasne. A zawieszenie broni e, świąteczne? Tu ja się spotkałem z dwoma rodzajami komentarza. Jeden, tu wczoraj bodajże rzecznik prasowy Sztabu Generalnego mówi, no tak, to prawda, nie, nie było nalotów z powietrza na te miasta oddalone od frontu, Pijów czy Lwów. No ale takie okresy kilkudniowego przestoju z tymi, przerwy w tych, tych nalotach zdarzały się wielokrotnie. Te naloty nie, nie odbywają się codziennie. Natomiast na froncie, zwraca uwagę ten rzecznik, doszło do kilkuset e, incydentów zbrojnych. Tam, tam niewiele się zmieniło. E, no ale jakby do, docenia się, docenia się, jakby w tym jednym nurcie komentarza, do, komentarzy docenia się, że było trochę lżej na święta. Inni natomiast komentatorzy zwracają uwagę, że Rosja wielokrotnie już oferowała takie czasowo ograniczone, czy terytorialnie ograniczone zawieszenia ognia i wykorzystywała je do zaopatrzenia swoich wojsk, do jakichś tam przesunięć wzdłuż linii frontu, licząc na to, że Ukraińcy nie będą paraliżowali tych, tych właśnie działań, także że to były takie fałszywe propozycje pod, pod jakby, po to, żeby Paraliżować politycznie ruchy ukraińskie i poprawić swoją sytuację wojskową. Zresztą nie pierwszy raz, panie ambasadorze, prawda? Swojego tak. rodzaju zawieszenie broni, niby wynegocjowane, niby ustalone, a tak naprawdę na rosyjskich zasadach. I zaczynają, kiedy chcą. Tak, też też być mhm. może jest to związane, było to związane z tym zawieszeniem ognia w Iranie, gdzie, gdzie być może Rosjanie no, obawiali się, że, że uwaga amerykańskiej dyplomacji teraz skupi się na, na froncie ukraińskim. Chcieli się przedstawić jako właśnie ci konstruktywni. No tak czy owak tutaj nikt nie, e, znaczy ja, ja nie spotkałem się z, z, z ocenami, e, że w najbliższym czasie realne będzie jakieś poważne, Będą jakieś poważne rozmowy. Raczej wszyscy zakładają, że, że taki moment na, na proces polityczny powróci może jesienią. Hmm. Wymiana jeńców w tej chwili trwa, to znaczy ma miejsce. Na jaką skalę? Teraz, wie Pani, nawet, nawet nie śledziłem, ale one się odbywają regularnie. Nawet mam wrażenie, że dosyć dosyć często to, to, są, to są wymiany po kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt osób. To jest bardzo, jakby tu odbija się szerokim echem. To jest często powrót braci, mężów, ojców po, po kilku latach w niewoli, gdzie, gdzie rodziny nawet nie dostawały żadnej informacji, czy, czy, czy, ci, czy ich bliscy żyją, czy nie żyją. Więc to są takie chwile no bardzo, bardzo wzruszające, to jest to jest transmitowane w telewizji. Um, no i to świadczy o tym, że, że w, no, jednak jakieś kontakty się odbywają, jakaś komunikacja się odbywa i że no, to daje jakoś tym, tym, którzy już są tą wojną zmęczeni, to daje jakąś nadzieję, że być może z tych z tego, z tego tematu wymiany jeńców, no t, ten proces polityczny rozszerzy się i rozszerzy się na inne, na inne obszary, ale na razie na razie się chyba na to nie zanosi. Panie ambasadorze, nie wiem, czy miał Pan okazję m, przeczytać tę informacje o tym, że Ukraina może wykorzystać niedrogi japoński dron do niszczenia rosyjskich rakiet wartych y, miliony dolarów. Nie, nie wiem, czy Pan y, miał okazję prześledzić te informacje. Y, no jeśli do takiej wymiany by doszło, to rzeczywiście na zdjęciu widzę drona, no nie wiem, ma 50, może 60 centymetrów, wysokości i dużą skuteczność, czy tam w opisie, ale nie wiem, czy to pierwszy... Czy pani, ja taki... Nie, nawet nie o sam dron chcę pana zapytać, ale Ukraina, Japonia? Czy wcześniej mieliśmy no, do czynienia z taką jest... współpracą? Ten, y, Japonia y, od początku odgrywała bardzo ważną rolę tutaj jako, jako donor, jako no, też w głosowaniach w ONZ, na arenie międzynarodowej. My często mówimy, że, że Zachód wspiera Ukrainę, no, ale to chodzi o Japonię jako państwo G7. Oczywiście no, jest w tej rodzinie państw demokratycznych, które jednoznaczną zajęły pozycję w sprawie rosyjskiej agresji. Y, natomiast ja nie spotkałem się wcześniej z, tego, z taką formą współpracy. to jest też zdumiewające, biorąc pod uwagę na to, że konstytucyjnie Japonia nie ma sił zbrojnych, ma siły obrony. I to, to wiadomo, wiemy z jakiej historii wynika. Ja sądzę, że to obronny, panie ambasadorze. <śmiech> Najprawdopodobniej no, tak wie, się nie, nazywa. Ta, no, tak. Niektórzy politycy stosują tak, taki trik, mówiąc o, o, o, o, o systemach obronnych. No, na wojnie nie ma czegoś takiego. No. Na wojnie wszystko służy do, do zabijania. Natomiast to jest, bardzo, to, to jest bardzo ciekawy news. Nie, nie dlatego, że to byłby jakiś pierwszy dron i że on działa, bo nie słyszałem nigdy w życiu o japońskich dronach w, takim, w takiej formule, to się dopiero okaże, czy on będzie działał. Natomiast no, Japonia dostarczająca systemy na, do państwa prowadzącego walkę, to jest, to jest nowość. Myślę, że to będzie sygnał bardzo uważnie odebrany w Chinach. Natomiast tutaj, no ja akurat też się poruszam prywatnie, biznesowo w sferze tych systemów bezzałogowych i tutaj jest bardzo wiele, bardzo wiele firm, które, które produkują masowo, niedrogo i, i zdobywają przewagę, ale po stronie rosyjskiej też, też ten proces trwa. Także to, to konflikt w Zatoce Perskiej pokazał, na ile mocarstwa no, trochę, że tak powiem, przespały ten moment innowacyjności i używają bardzo drogich, bardzo drogich systemów, bardzo drogich sposobów na, na neutralizację ataków. No. Mhm. Taki szachet irański no może kosztować na kilkadziesiąt tysięcy dolarów. A ten? Prawda, zaraz sprawdzę, którym, no, bo... się. nowa produkcja podobno bije na głowę popularne szachidę. Jest bardziej skuteczna, a przede wszystkim tańsza. Um... No, zaraz sprawdzę. Początkowo obrona powietrzna czasem... opierała się na drogich rakietach. Szachit kosztuje około 30 do 40 tysięcy dolarów, czyli nawet 145 mhm. tysięcy złotych. Pocisk może kosztować... Nawet do 2 milionów dolarów. Drony przechwytujące, uwaga, można nabyć za 2 do 3 tysięcy dolarów. I według japońskiej no firmy. To japońskie na, będą droższe. Tak, yy, 32 km tak, tak. zasięgu. No, bo, bo, on, bo, bo on jest potrzebny tylko do strącenia mm -hmm. nadlatującego pocisku, ale no, Ukraińcy stosują... <laughs> no, no... E, wie pani, to jest tak, jak zróbmy sobie proste porównanie do, do jakiegoś średniowiecza, gdzie, gdzie rycerz miał w jednej ręce miecz, w drugiej tarczę. Tarcza umożliwia wyprowadzenie ciosu mieczem, więc no, można dyskutować... Jasne, jasne. Czy ja sobie obronną, oczywiście ale... pozwoliłam na żart pewien, tak, jasne. E, e, e... Natomiast tutaj na Ukrainie te, te stosunkowo niedrogie yy, platformy, yy, takie jak na przykład drony, one potrafią już mieć zasięg ponad tysiąca kilometrów. I to nadal są rzeczy, no nieporównanie tańsze niż, niż systemy produkowane w państwach zachodnich i, tak, i takie państwa jak Polska. My tutaj z kolegami korżankami działamy w Instytucie Wschodniej Flanki, gdzie właśnie próbujemy te wnioski z Ukrainy przenosić do państw wschodniej flanki. No Takie państwa jak Polska powinny powinny i już wyciągają wnioski i powinny korygować z jakby politykę przezbrajania naszych sił zbrojnych, bo no, no po prostu. no Widzimy też to, co się dzieje w o czym już rozmawialiśmy. No, Jasne, to, to, nie ma wyjścia, po prostu tak. nie ma wyjścia. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzega od miesięcy, że sytuacja wokół elektrowni w Zaporożu jest niestabilna i mamy tego kolejny przejaw, bo ym, alarm w Zaporożu elektrownia straciła zasilanie y, wszystkie źródła zasilania nawet. Nie wiem, jak długo to może potrwać tym razem, ale co to może oznaczać dla bezpieczeństwa regionu? No, no oznacza to po pont, prostu przede to... wszystkim y, przerwę w dostawach prądu, tak? Y, no ale co dalej? No ale ten prąd nie płynie na stronę ukraińską i mam wątpliwość, czy on płynie, czy on płynie na stronę rosyjską. To, to, to, no to, to gdzie? Trzeba, to dokąd? Trzeba pytać energetyków. Ona, ona, jest, ona jest zablokowana, ona jest zajęta przez Rosjan i to jest już, bo dużo mówimy o groźbie wojny nuklearnej, no ale w gruncie rzeczy Rosja już używa argumentów, od kilku lat, odkąd zajęła te, te elektrownie, argumentu atomowego. Na szczęście ta, ta Międzynarodowa Agencja Energetyki Atomowej ma tam dostęp i jakoś, jakoś jak widać, no, jest w stanie informować świat o sytuacji tam. Być może te doniesienia być może ten kryzys czy kolejny. Zmusi jednak strony konfliktu do, do rozpoczęcia jakichś rozmów. Na pewno elektrownia atomowa w Zaporożu będzie ważnym będzie ważnym elementem w tej, w tej ewentualnej układance kiedyś. No, ale Na razie żadna ze stron nie zdobyła na takiej przewagi na froncie, żeby zmusić drugą do, no, do przyjęcia swoich warunków. No, rozmowy pokojowe odbywają się zazwyczaj w takiej właśnie sytuacji, że, mhm. że jest jasne że jest jasna przewaga, której ze stron na, na froncie. Dzisiaj obie strony się szachują e, i e, no i jak powtarzam, że, że nie ma kończyć Pani mhm. w bliż, najbliższym czasie, żeby się coś uspokoiło. Dziękuję bardzo za komentarz. Bartosz Cichocki, był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie z nami. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. dziękuję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 Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Peter Modzior wygrał wybory, ponieważ naród węgierski odrzucił rosyjskie i amerykańskie wpływy, ocenia Marek Sawicki z PSL. Węgierskie wybory parlamentarne wygrała opozycyjna partia TISA Petera Modziora, uzyskując ponad dwie trzecie mandatów. Na naszej antenie Marek Sawicki wskazał, że dojście do władzy dotychczasowej opozycji daje nadzieję na lepsze relacje na arenie europejskiej. Jedno jest pewne. Relacje z Polską będą lepsze. Relacje wewnątrz Unii Europejskiej także. Z pewnością Modziar nie będzie blokował środków na wsparcie dla Ukrainy. Więc parę rzeczy jest pozytywnych. Natomiast jak to będzie realizowane, no czas pokaże. Peter Modziar zapowiedział zwrot w polityce kraju, powrót do ścisłej współpracy z Unią Europejską, odbudowę państwa, prawa i nowe otwarcie w relacjach międzynarodowych. A z pierwszą wizytą zagraniczną Peter Modziar ma przy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 Ponad 12 tysięcy razy od początku roku strażacy wyjeżdżali do pożarów suchych traw i nieużytków. Straż pożarna apeluje o rozwagę i przypomina, że wypalanie traw stanowi zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.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 Służby wskazują, że wystarczy, by wiatr zmienił kierunek lub siłę i zapanowanie nad ogniem staje się niemożliwe. Pojutrze w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery, poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Msza Żałobna zostanie odprawiona o 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, a ceremonia pogrzebowa o 14.30 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jacek Magiera był asystentem trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Zasłabł w piątek podczas treningu i został przewieziony do wrocławskiego szpitala. Niedługo potem zmarł. Miał 49 lat. I w tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 10. zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia. Jest 9.34 i cały czas Polskie Radio 24. Małgorzata Szochowska, zostajemy z Państwem. Będziemy sprawdzać, co dzieje się u naszych bratanków. Węgry rozpoczynają proces przekazania władzy po wyborczym zwycięstwie. To Państwo już wiedzą. O, długa droga przed nimi. Jutro liderzy węgierskich partii, które zdobyły mandaty w niedzielnych wyborach parlamentarnych, spotkają się z prezydentem Węgier. On ich... Do siebie zaprasza. Przepraszam, żeby omówić inaugurację nowego parlamentu. I teraz przenosimy się do Budapesztu. Tam jest Michał Makowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, widzę, że coś nas też łączy, ponieważ i w Warszawie, i, i w Budapeszcie osoby związane z Polskim Radiem mają problemy z gardłem. O, ja nie mam, nie, nie, broń Boże, ale jak sądzę, jeśli ty takie masz, to one wynikają z, z twojego zaangażowania w pracę, bo towarzyszyć takim wydarzeniom to jest naprawdę fajna sprawa. Ale jak się tak rozejrzysz wokół siebie, to jak wygląda powyborczy krajobraz? W tym momencie po tej ekscytacji, euforii, jaka zapanowała w niedzielę po ogłoszeniu wyników wyborów, już w zasadzie niewiele z tego zostało na ulicach. Natomiast wynik wyborów wydaje się przesądzony, chociaż w jednej z komisji zlecono ponowne liczenie głosów z powodu niewielkiej różnicy między kandydatami, sięgającej niespełna stu głosów. Premier Viktor Orban nie kwestionuje zwycięstwa opozycji. Zapowiada też, że partia. Fides czeka teraz gruntowna reorganizacja, spotkania w okręgach i Rada Krajowa Partii. Powoli zaczynają też spływać wyniki z zagranicy, chociaż zdaniem ekspertów to tylko zwiększy przewagę partii szacunku i wolności, czyli partii TISA o kilka mandatów w parlamencie. Premier elekt, bo tak można już o nim mówić, Peter Modzior przez trzy godziny odpowiadał wczoraj na pytania dziennikarzy. Zapowiada, że nie zgodzi się na przyspieszoną akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Europejskiej. No, jego zdaniem to byłoby absurdalne, gdyby kraj toczący wojnę miał do Unii Europejskiej wchodzić, bo to uniemożliwia rzetelne negocjacje akcesyjne. Natomiast z drugiej strony nie będzie blokował unijnej pożyczki zbrojeniowej dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Od maziora słychać pragmatyzm. Na konferencji został zapytany, co zrobi, gdy zadzwoni do niego Putin.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 Jednak Węgry dalej będą kupować rosyjską ropę, ale według zapowiedzi z czasem spróbują się bardziej zdywersyfikować, zróżnicować kierunki dostaw paliw. Swoją drogą rząd Orbana na ostatniej prostej kampanii wyborczej podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi na dostawy ropy naftowej za pół miliarda dolarów. No i też Orban otrzymał zdecydowane poparcie Donalda Trumpa, które no niestety nie pomogło węgierskiemu premierowi w osiągnięciu reelekcji, natomiast Natomiast Peter Modzior zapowiada ujawnienie tajnych dokumentów i innych umów zawieranych przez Robana. Oczywiście takich, które nie będą w jakiś sposób godziły w bezpieczeństwo państwa. a na początku maja Modzior przyjedzie z wizytą do Polski. Zdaje się, że zapowiadał nie jedną wizytę, bo wspominał też coś o Gdańsku. Ja nie wiem, czy no, rozumiem ta pierwsza no to Warszawa. I, jeszcze, jeszcze nie wiadomo do końca, mhm. czy mm, to będzie bardziej rozbudowana wizyta. Najpierw, jak, się, jak to mówią, pierwsze rzeczy, pierwsze zaprzysiężenie rządu, a dopiero potem będzie można Jasne. organizować dyplomację na wysokim szczeblu. Czy cokolwiek wskazuje albo ktokolwiek wspomina o tym, że te wybory mogły nie być uczciwe? No właśnie, to zależy co kryje się pod tym słowem, ponieważ misja obserwacyjna prowadzona przez OBWE oceniła, że sam proces wyborczy, to, to głosowanie w komisjach przechodziło w sposób pozytywny. Jednak z drugiej strony rządząca partia Fides nadużywała władzy, trochę zakłócała kampanię oraz kontrolowała przekaz w mediach. Tutaj... Niejaki Egon Murphy, przewodniczący misji obserwacyjnej prowadzonej przez jedną z agentów OBWE zwraca uwagę, że przekaz Fidesu powtarzano zarówno w rządowych kampaniach informacyjnych, jak i w, w takich kampaniach organizowanych przez organy i przedsiębiorstwa państwowe. Wybory parlamentarne 12 kwietnia przyniosły aktywne zaangażowanie obywateli, rekordową frekwencję i realny wybór, ale zabrakło równych szans. Partia rządząca korzystała z systemowych korzyści, które zacierały granice między państwem a partią. No i chodzi o to, że np. węgierski rząd z publicznych pieniędzy finansował plakaty antywojenne, które były taką ukrytą kampanią wyborczą Fidesu, a nowy węgierski rząd po przejęciu władzy zamierza, co ciekawe, za wiesić nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach, jak donosi dzisiaj brytyjski dziennik Guardian. Wiadomości w stacjach telewizyjnych i radiowych nie będą nadawane, oczywiście w tych stacjach kontrolowanych przez państwo, nie będą nadawane do czasu, aż nowe rady nadzorcze mediów będą w stanie zapewnić obiektywne relacje, bo na ten moment ocenia się, że ponad 80% rynku medialnego pośrednio albo bezpośrednio jest kontrolowanych przez partię rządzącą Fidesz. No to spróbujmy sobie wyobrazić rzeczywistość bez informacji. Chyba będziemy musieli podglądać naszych południowych e, przyjaciół. No cóż, e, mieliśmy też taką, e, taki przypadek e, w przypadku Państwowej Telewizji w Polsce, więc e, można powiedzieć, że tutaj e, Bruks, e, przepraszam, Budapeszt e, jakieś inspiracje z Warszawy będzie mógł mhm. e, e, pożyczyć. E, Michale, bardzo Ci dziękuję za relację. Michał Makowski z Budapesztu dla Państwa. Dziękuję, do usłyszenia. Gość Polskiego Radia 24. Kamil Smogrzewski, Raz Futura. Dzień dobry, Panie Kamilu. Dzień dobry. No to powtórzę to pytanie. Może, może Pan wie, albo mm, przypuszczacie, że mogło dojść do jakichś wyborczych nieprawidłowości na Węgrzech. Czy nic takiego nie miało miejsca? Ja muszę powtórzyć za panem redaktorem z, z Węgier. To zależy, o czym mówimy. Znaczy, oskarżenia o to, że na przykład Facebook faworyzował TISA i przekaz Ale nie mówimy Tisy. o kampanii, tylko o samych wyborach. No, o ale kampanii wszystko, też porozmawiamy. No ale to w, w, dzień, w dzień wyborów również takie głosy się pojawiały, że tam jednak, jednak w tym internecie to Facebook faworyzował Tisę, a nie Fides. Fidesz. Natomiast... Przypomnijmy, mhm. że na Węgrzech nie ma ciszy wyborczej, więc tak. można, że tak powiem, się wymieniać, delikatnie mówiąc, do ostatniej chwili. Tak. Przypomnijmy też, że w Polsce można też... Yy, Mówić o wyborach w dzień wyborów, ale tylko w kontekście mobilizacji do, yy, do pójścia no, na czyli wybory. Czyli frekwencji. Tak. Mm -hmm. No, no więc, więc takie głosy się pojawiały. Natomiast przy takiej skali przegranej Fidesu i wygranej Tisy, no. trudno jest tutaj mówić o tym, że Wiktor Orman nagle wyjdzie i powie, no słuchajcie, te wybory były przekręcone. Tutaj coś musiało się wydarzyć, bo przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my po 16 latach takiego dobrego rządzenia, tylu miliardach w inwestycjach, a te miliardy z Unii Europejskiej płyną i płyną. Stopa życiowa jest przecież na najwyższym poziomie z, z, z całego regionu, żebyśmy my przegrali. No, no nie jest tak, nie było tak i i, i, i um, znaczy też my, myślę, że no, jeżeli Viktor Orban rzeczywiście już faktycznie przejdzie do opozycji, no to wówczas będzie... Zupełnie inne rozmowy. To, tam to będą dam tylko, szanowni państwo, że Nasz gość się uśmiecha. Jak rozumiem, nie może się pan doczekać, ale to ze względu na analizy, perspektywy, możliwość Owszem. komentowania i tylko, tylko z dlatego. tego powodu. Jasne. Ale Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, mówi, ja znam Wiktora Orbana całe lata, on tak łatwo nie odpuści. I dopiero musiałam sięgnąć głębiej do, do tego wywiadu, do tej rozmowy, żeby się zorientować o co panu prezydentowi chodzi. Otóż o to, o czym pan mówi. Czyli yy, nie to, czego się niektórzy spodziewali, jak, jakaś ingerencja tuż po wyborach, właśnie wątpliwości co do ich wyniku i przebiegu, no tylko będzie surową opozycją. No, ale takie prawo opozycji, proszę bardzo. Tak w demokracji tak to w sumie powinno wyglądać. Natomiast... Jest różnica między surową opozycją, a opozycją, która w pewnych względach uniemożliwia rządzenie, ale to już może, może nie będziemy no, jak nawiązywać się ma większość do polskiej polityki. Tak, jak się ma większość konstytucyjną, to, to jest trochę łatwiej, to jest ale trochę łatwiej. Peter Modior wzywa na przykład prezydenta do ustąpienia. Jeśli macie resztki godności i honoru, to mm, chodzi o liderów tych wszystkich instytucji, które ewentualnie mogą stanąć na drodze do realizacji planu, jak ta trzyosobowa rada, która zatwierdza budżet. Ona może powiedzieć, tak. no niestety nie tak. i podobnie jak w naszym przypadku trzeba by powtórzyć wybory, tylko nie wiem, czy przy takiej przewadze Orban się zdecyduje na, albo ludzie Orbana, na taki ruch. Nie wiem. To zależy, jak będzie wyglądała sytuacja i społeczna, i e, sytuacja e, polityczna już po e, formalnym zaprzysiężeniu nowego rządu. E, jak e, no bo Trzeba pamiętać, że możemy szukać analogii do polskiej sytuacji, do polskich wyborów w 2023 roku. E, natomiast e, przestrzegam przed daleko idącymi anal analogiami. Jedno jest pewne. Peter Madzial teraz ma jakby problem z dwóch stron. Po pierwsze, musi te nastroje do, dowieść jakby e, i utrzymać wewnątrz kraju no i spełnić oczekiwania zewnętrzne. To znaczy, no skoro yy, cała Europa albo większość Europy e, bardziej albo mniej otwarcie poparła Petera Madziara i wszyscy chcieli, chcieli tej zmiany, e, instytucje Unii Europejskiej e, powiedziały tak, to jest przyszłość e, i Unii i Węgier, no to teraz Peterze Madziarze, Proszę rządzić tak, żeby, żeby wszystko było w porządku. Ale on nie obiecywał, że on będzie we wszystkim na tak. To w nie związku ważne. z tym będzie to mu jest, trochę prościej. To jest zupełnie nieważne. Przekaz, który poszedł... znaczy, To jest ważne, tak, oczywiście. To jest ważne w, w kontekście tego, co się naprawdę może wydarzyć. Ale w kontekście przekazu narracji, która została zbudowana wokół Petera Madziala i wokół Tisy, to jest dużo mniej ważne. My teraz mamy takie poczucie, że prodemokratyczna strona wygrała z e, satysfakcjonującym nas wynikiem e, w, tej najlepszym, w tym najlepszym scenariuszu, który zakładało no, pewnie niewielu. Nie, nie, e, nie, nie chwaląc się zbytnio, e, w ciągu niedzieli już my badając e, badając internet i badając frekwencje plus, plus sondaże, no my widzieliśmy już, że ta, ta przewaga będzie ponad, znaczy tych mandatów będzie ponad większość konstytucyjną. Zapraszam na stronę Res Futury. Natomiast no, no będzie teraz będzie bardzo ciekawie. Jestem na stronie Res Futury. Również Państwa zapraszam, bo Piszecie tam o takim oknie czasowym, y, zdominowanym przez jednokierunkową falę euforii pomierzającym zwycięstwie Tisy. Tak. Y, y, bo y, wspomniał Pan wcześniej o takich y, przychylnych reakcjach o radości, to była euforia. Tak. Ale jak się wchodzi na takie wysokie C, to łatwiej z tego spaść, prawda? Tak. Y, w związku z tym y, słuchałam też y, przemówienia czy spotkania z dziennikarzami Petera Modiora. On mówił, to nie będzie takie proste, tylko... Wiemy to po sobie, prawda, że y, y, mogą być kłopoty, on może takich nie mieć przez tę konstytucyjną większość, o której y, wspomniałam, ale on będzie musiał jakoś, tak jak pan powiedział, ten entuzjazm y, utrzymać, a Viktor Orban będzie tylko czekał na momenty zawahania, prawda? Tak będzie. Y, y, y, musi przemeblować większość instytucji w kraju, tak, Peter Modior. Tak. I nie sądzę, żeby ktoś za, zareagował na jego apel. Kochani, zrzeczcie się, jeśli macie resztę godności i honoru. No tam kilka osób już, już od paru miesięcy szkowało się tam jakieś domy w Dubaju. No, oni byli przygotowani. Znaczy też domyślam się, że po prostu, um, że po prostu tak wysoko postawieni urzędnicy państwowi po tylu latach rządzenia mają z tyłu głowy świadomość, ale z drugiej strony ta skala korupcji w, na Węgrzech dochodziła do tego, że tam, nie wiem, stacje benzynowe były przejmowane. No, tam działy się rzeczy niestworzone. Natomiast e, to prawda i zależy od, znaczy zobaczymy jak odporne na te powiedzmy, na razie kąśliwości przyszłe Wiktora Orbana będzie społeczeństwo, społeczeństwo węgierskie. Jak ważne są jak... też oczekiwania tego społeczeństwa, A, bo tak, rozliczenia jak... to jedno, jakbyśmy operowali na naszym własnym podwórku, mhm. prawda? Rozliczenia to jedno, choć myślę, że korupcja i mm, sfery przejęte przez władzę tam są znacznie głębsze niż u nas, ale też y, znacznie wyższa inflacja, słyszeliśmy o tym, że sytuacja jest gorsza właściwie tylko w Rumunii, albo oni gdzieś oscylują tak. wokół siebie, więc ludzie będą mieli przede wszystkim oczekiwania dotyczące poprawy jakości życia. Prawda? Bo ideami się nie nakarmią, choć bardzo byśmy tego chcieli. Mhm. Prawda? I, i, I co dalej? Słyszymy też o tym, że pierwsze pieniądze z wstrzymanego KPO popłyną na Węgry najwcześniej za kilka miesięcy. Nie wiem, czy yy, Madzier ma takie Wpływy w Unii Europejskiej, czy w Komisji Europejskiej, jak Donald Tusk, że te pieniądze z KPO, jeszcze zanim się zrealizowały kamienie milowe, to już mhm. właściwie zostały otwarte dla nas te, te fundusze, więc będzie ciężko. No będzie ciężko, tym bardziej, że to, o czym pani mówi, to są kwestie, których nie można rozwiązać w rok. Nawet mhm. w dwa lata pewnie. O ile inflację można wyhamować, no to realny poziom, znaczy poprawienie realnego poziomu życia nie zajmuje, nie zajmuje tak, tak krótko. I ta kadencja, trochę podobnie jak kadencja koalicji rządzącej w Polsce, no będzie takim sprawdzam. Możemy też zobaczyć, jaka była euforia po tym, jak w Stanach Zjednoczonych przegrał Donald Trump w 2020 roku. I co z tego? No i co, z tego co z tego ostatecznie wynikło. E, natomiast, e, tak jak mówiłem na początku, przestrzegam przed takimi głębokimi analogiami między tymi, e, między tymi wydarzeniami, dlatego że społeczeństwo węgierskie jest zupełnie inne. Znaczy, jeżeli kontrolujesz ponad 80%, już dzisiaj to padło, ponad 80% rynku medialnego, e, jeżeli wybudowałeś mur informacyjny, taki, którego y, no, y, y, bardzo trudno było Petalowi Madziarowi. Mhm go przebić, w mediach publicznych nie występował w ogóle, no to trzeba było ten mur obejść. No i on to zrobił. On oprzył ten mur, spotykając się w każdym okręgu, jeżdżąc po całym kraju, plus oczywiście budując tak Mocne e, wpływy w internecie, że pozwoliło mu to wygrać. To proszę sobie wyobrazić jeszcze ostatnie zdanie. Proszę sobie wyobrazić, że na Co jeden tego ostatnie. Mamy na, o, czas. Na, o, ostatnie zdanie w tym temacie. E, na jeden post e, i na jedną reakcję w internecie e, Fidesu przypadało 20 reakcji, 20 postów e, TIS. To, to, to, to, to jest ta skala. E, dominacji w internecie e, Tisy. E, No Trzeba było jakoś to zrobić. Jasne. Tylko, że siecią wolontariuszy, mówił też o tym wczoraj w czasie swojego wystąpienia, że zbudował rzeszę wolontariuszy, którzy pomogli te wybory wygrać, mimo, że nie miał dostępu do mediów. Ale tu jeśli chodzi o przekonywanie społeczeństwa do tego, że proces musi być długotrwały, że będą przeszkody, że będzie trudno, no to rzesza wolontariuszy już do tego może nie wystarczyć. Ale może on jakiegoś świętego grala komunikacji odkrył. Może on wie, jak to się robi i będzie umiał przekonać ludzi. Słuchajcie, nie możemy się spieszyć. Na pewno jego sztab wie, jak przekonywać ludzi do swoich idei, dlatego mamy taki wynik, jaki mamy. Mhm. Natomiast y, jedna, jedna sprawa to jest y, umiejętność przekonywania i powiedzenia, słuchajcie, no, po tych 16 latach to teraz y, chcemy przynajmniej 8, żeby to wszystko odbudować i pewnie normalnie byłaby to prawda. I pewnie jest to prawda, że tyle potrzeba tych lat. Natomiast po 16 latach my, znaczy duża część społeczeństwa polskiego po 8 latach już była tak zmęczona i tak chciała zmiany, no że widzieliśmy ile trwała ta euforia u nas. Jak szybko pojawiały się głosy, oczywiście inspirowane przez różne grupy, to wiadomo. Będzie tak samo na Węgrzech. Natomiast jak długo trwała ym, cierpliwość? No niedługo, prawda? Yy, więc yy, na no Węgrzech może trwać yy, może być może trochę dłużej. Yy, nie, chcę, nie chcę być prorokiem. Natomiast i yy, nie jestem nim. Natomiast yy, to wszystko yy, wszystko będziemy obserwowali dopiero kiedy rzeczywiście będzie mógł, yy, mogła Tisa po pierwsze obsadzić rząd. Po drugie yy, zobaczymy yy, zobaczymy, kto zasiądzie w ogóle w, w parlamencie, bo tam y, y, nie wszystkie osoby mają doświadczenie w, w, w tego typu pracy. Zresztą Peter Madziar też nie ma doświadczenia w pracy w rządzie, no, to trzeba też sobie powiedzieć. No, więc y, jeżeli teraz TISA i działacze skupią się na tym, żeby budować tę cierpliwość w społeczeństwie, to, to się może udać. I to jest to, czego nie ma miejsca u nas. Yy, taka analogia. Nie? Yy, nie zgadza się pan ze mną? Yy, tylko w, w, wymownie się uśmiechnąłem. Ale na tak, czy na no, nie? No, no, no, no tak, no. Prawda? Yy, ja myślę o rządzie premiera Donalda Tuska, który przekonywał nas do do rozliczeń, ale nie budował cierpliwości, dotyczącej tego, że to może tyle trwać. Poza tym, te 100 obietnic, które odbijają się czkawką do dzisiaj, nie wiem, ile złożył ich Peter Modior, przekonamy się, prawda? Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą, która myślę może nas łączyć. Rząd Tuska zaczynał swoje rządy przy inflacji sięgającej 20%. Tak? Dobrze pamiętam? Rząd 2023? Tak. Trzecim? Sięgającej 20%? Inflacji? 18 czy nie czy mniej było? Nie, no mniej było. W 2023 inflacja była niższa. niższa ale ona w momencie kulminacji miała 18, to prawda? Wcześniej, trochę trochę, tak, trochę wcześniej, miała trochę powyżej 18%. Teraz jest y, znacznie niższa, mhm. ale my tego nie czujemy, bo jak y, czytamy wyniki badań dotyczących y, tego, jak nam się żyje, prawda? No to y, nie mamy wrażenia, że żyje nam się lepiej. No gdyby rząd Tuska startował z takiego poziomu inflacji jak rząd Petera Modiora, to może, może byśmy to odczuli. Ale kto wie, czy to się właśnie y, przełoży na, na takie, y, na sondażową akceptację. Ale y, to są miesiące, no zobaczymy. Tutaj musimy pamiętać o dwóch sprawach. Znaczy, jedna to jest realna inflacja i, i ona może wynosić nawet 2%. A drugie, druga sprawa to jest ta inflacja, którą my widzimy na co dzień w sklepach, znaczy jeżeli masło kosztuje, teraz masło kosztuje, nie wiem, czy dalej kosztuje tą złotówkę w, w promocji, bo przed świętami wielkanocnymi dochodziło do złotówki za, za kostkę masła, no ale jeżeli masło nie wiem, kosztuje 3 złote, a idziemy za miesiąc i to samo masło kosztuje 5 zł, no to dla nas, o ile ten procent... To, żyje no, to nam prawie, się gorzej, prawie, prawda? czy tam 6 mhm. zł, no to 100% masło podrożało. No to ile ta inflacja może? No to 100% inflacja. Czyli znaczy, jak sobie tak. badaliśmy, no tam średnia, y, y, y, średnia inflacja y, taka y, wyobrażona przez, y, przez respondentów, no to dochodziła do 50%, dlatego że y, za te podstawowe produkty y, ludzie widzieli, że płacą więcej, a wcale im więcej nie dochodziło... Y, No bo jeżeli jesteśmy w G20, no to mamy takie oczekiwania, czy przynajmniej zaczynają się rodzić, ale już były wcześniej też, no że teraz to będziemy w ogóle bardzo bogatym nie, no państwem. jasne, ale jeśli masło kosztuje kilka razy więcej przy okazji, to stąd to poczucie niezadowolenia, prawda? I, i, i po prostu nie ma na to mocnych. Również stąd. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Kamil Mogorzewski raz Futura z nami Dziękuję. w Polskim Radiu 24.